to your zanim użyjesz jutsu. Inaczej przeciwnik użyje go przeciwko tobie. O, jeszcze jedno. Jeśli widzisz przynętę, nie bierz jej. Ninja musi być czujny. Wiem! o tym. Wydaje ci się, że wiesz, ale tak nie jest. Myślenie, że rozumiesz, nie jest tym samym co rozumienie. Rozumiesz? Teraz mam szansę. Nareszcie stracił czujność. A! A! Ale oberwał! Kolejna zamiana Jutsu. Teraz wie, gdzie się schowałem. Muszę być szybki. Myślałem, że stracił czujność, ale to był podstęp. Dałem się nabrać. Więc tam się schował. <grym> Sasuke! Gdzie jesteś? Mam nadzieję, że Sensei Kakashi cię nie znalazł. Nie! Nie schwyta mojego Sasuke! Nie pozwolę na to! Uh, uh. Uf. Na szczęście mnie nie usłyszał. Sakura, za tobą. A? <śmianowicie> Ninja musi przewidzieć podstęp. No jasne, tylko Kul. ciekawe jak. Uuuh. Nie dam się już więcej nabrać! Uuuh. No nie! Znowu! Oblałeś! Ostateczna decyzja Kakasiego! Ojej! Jest tu kto? Chyba coś poczułam. Co to było? Co się dzieje? Sakura! Sasuke! Sa Sakura! Pomóż mi! Proszę, pomóż! Może trochę przesadziłem, ale musi się nauczyć rozwagi. To był głos... Sakury? Chwyt bojowy Shinobi numer dwa, iluzja Jutsu. Sakura uczyła się tego, ale i tak dała się nabrać. Genjutsu. Sztuka kontrolowania umysłu. Nie dziwię się, że złapał na to Sakurę, ale... Ja nie jestem taki jak Sakura i Naruto. Powiedz to, jak zdobędziesz dzwonek. Mój Sasuke... <śmiech> Zwyczajne ataki nie mają sensu. Pułapka! Co? Ten dzieciak? Jest ostry. Chyba odłożę lekturę na później. Co... co się stało? O! O! Sasuke! Widziałam go! Już prawie... nie! Sasuke, nie! Nie daj mu się, proszę! Gdzie jesteś? Eee... Mm... A? Ej, co to takiego? Orety o już wiem, to pudełka z jedzeniem! A, a Ninja musi przewidzieć podstęp! Hmm. Cóż, muszę przyznać, że różnisz się od tamtych dwojga. Koń! Tygrys! Ognisty styl! Jutsu, kuli ognia! Co? Genin nie poradzi sobie z tym Jutsu. Wymaga za dużo czakry. To niemożliwe. Gdzie on jest? Za mną? Nade mną? No, gdzie? Tam, gdzie się mnie nie spodziewasz. Pod twoimi stopami. Styl ziemi. Jutsu łowcy głów. Nie możesz się ruszyć. To było ninjutsu, trzecia umiejętność shinobi. Masz talent i różnisz się od pozostałych. Ale to wcale nie znaczy, że jesteś od nich lepszy. Mówi się, że gwóźdź, który wystaje, trzeba wbić. Ach, świetnie. <śmiech> sensei powiedział, że jeśli nie zdobędziemy dzwonka, nie dostaniemy jeść. Ale jeśli zjem teraz, to co mi zrobi? Szamanka! Witam. <śmiech> ja tylko żartowałem, Sensei. A to dobrze. Jest silniejszy ode mnie. Nie dam mu rady. Ha? Sakura? Ta cukia ta głowa bez ciała i do tego gada! Z kim ja muszę pracować? Sukę, oh, nic ci nie jest! Oh. Przestań, uspokój się, puść! Muszę zdobyć dzwonek przed obiadem. Zostało niewiele czasu. Sasukę, ciągle przejmujesz się tym dzwonkiem? Przed chwilą go dotknąłem. Następnym razem będzie mówił. To naprawdę niesamowite! Zrobiłeś coś takiego? Jesteś boski! Nie do wiary! Dotknął jednego z dzwonków! Ja nawet się do nich nie zbliżyłam! Czyli Sasukę zda, a ja nie! rozdzielą nas na zawsze! Nie, nie, nie, nie! Już dochodzi południe, zostało nam mało czasu, więc może lepiej się poddajmy i spróbujmy w przyszłym roku. <śmiech> tylko ja. Co? Tamtego dnia płakałem. Kiedy płakałeś? To był mój... Co? Co ci się stało? Jestem mścicielem. To znaczy, że muszę być silniejszy niż moja ofiara. Nie mogę oblać. Nie mam czasu na powtórki. Oh. Chcę odbudować mój klan. I zniszczyć pewną osobę. Ach, niepotrzebnie tracę czas. Sasuke. O o! Kiszki marsza grają, co? Kiepsko. A przy okazji wasze zadanie. Podjąłem decyzję. Nie odeślę do Akademii żadnego z was. Co? Czyli zdałam? Ale ja tylko zemdlałam i upadłam. Za to są punkty? Miłość zwyciężyła! Cza-Cza-Cza! Hmm. <śmiech> czyli, czyli to znaczy, że my wszyscy... Cała nasza trójka? Tak, cała trójka. Dostaję wilczy bilet. Na zawsze. <śmiech> mhm. Nieprawdopodobne. Kakashi nie przepuścił ani jednego ucznia. Wszystkich oblał. Zrozum. To młoda grupa. Nawet ja nie wiem, czy to dobrze, że narażamy ich na tak niebezpieczne życie. Pamiętaj, Kakashi nigdy nie podjął błędnej decyzji. Hm. Jak to wilczy bilet? Nigdy nie zostaniemy ninja? Mówiłeś, że jak nie zdobędziemy dzwonków, odeślesz nas do Akademii! Nie możesz nas tak po prostu wykopać! Dlaczego nam to robisz?! Bo nie myślicie jak ninja, myślicie jak małe dzieci, jak... brzdące. Sasuke?! Myślisz, że jesteś pępkiem świata? Nie wiecie, co znaczy być ninja. Myślicie, że to zabawa? Uh. Uh. Uh. Uh. Dlaczego połączyliśmy was w drużyny? Zastanawialiście się nad tym choć przez chwilę? Uh. Nie wiem, o co tu chodzi. O to, że ni w ząbnie zrozumieliście, na czym polegało to zadanie. Uh. Na czym polegało? Właśnie, od czego zależało, czy zdacie. No ale ja... Ja już na początku chciałam o to zapytać. Ach, zastanów się. Trzy osoby w drużynie. Jak myślisz, czemu to zrobiliśmy? Ach, a skąd mamy wiedzieć? Przecież nie my to wymyśliliśmy. Chodziło o... współpracę. Mieliśmy działać razem? O to chodziło? Właśnie o to. Teraz już za późno. Ale gdybyście zaatakowali mnie razem, może zdobylibyście te dzwonki? No cóż, tak czy inaczej, to już koniec. Chwileczkę. Ale nas jest troje, a dzwonki tylko dwa. Nawet gdybyśmy współpracowali, zdobyłyby je tylko dwie osoby. To wywołałoby konflikt i drużyna by się rozpadła. Oczywiście. Celowo zwróciłem was przeciw sobie. Chciałem sprawdzić, czy postawicie dobro drużyny ponad swoim własnym. Genin powinien umieć współpracować. A wam Nie przyszło to nawet do głowy. Sakura, szukałaś Sasuke, bo masz na jego punkcie bzika. Naruto był tuż obok, ale nie kiwnęłaś palcem, żeby mu pomóc. Naruto, wszystko chcesz zrobić sam. Wszystko. A ty, Sasuke, myślałeś, że oni są gorsi od ciebie i bezużyteczni. Arogant. Podczas misji Ninja pracują w drużynach. Indywidualne zdolności są ważne, ale najważniejsza jest współpraca. Każdy Shinobi o tym wie. Jeśli ktoś stawia się ponad drużyną, naraża ją na porażkę. Podczas misji życie Ninja wisi na włosku. Widzieliście ten głaz i imiona na nim wyryte? Oni wszyscy byli wojownikami ninja, bohaterami naszej wioski. No tak, no tak, no tak! Wiem, czego chcę! Żeby moje imię też zostało wyryte na tym kamieniu! Nie chcę być nikim! Jeszcze się przekonacie, zostanę bohaterem! Tak. To byli wyjątkowi bohaterowie. Ha? Dlaczego wyjątkowi? Powiedz nam, Sensei! No, no! Oni wszyscy ZWB. O, ale to fajnie brzmi. To znaczy zginęli w boju. E? E? E? E? Hmm. To głas pamięci. Są na nim wyryte imiona moich najbliższych przyjaciół. Dobrze, dam wam jeszcze jedną szansę, ale tym razem będzie o wiele trudniej. Macie trzy godziny, żeby zdobyć dzwonki. Zjedzcie coś, żeby nabrać sił, ale Naruto nic nie dostanie. To kara za złamanie zasad i próbę kradzieży jedzenia. Jeżeli któryś z was go nakarmi, nieodwołalnie obleje. Hmm... Ja ustalam zasady, wy ich przestrzegacie. Zrozumiano? Muszę iść. Iruka, posłuchaj mnie. A? Jeśli nie zdadzą, nie możesz za to winić Kakasiego. Wiem. Nie ma sprawy. Mogę się obejść bez jedzenia przez kilka dni, tygodni. Kumalski? Dla mnie to drobiazg. Eee, żaden problem. Mm? Mm. Proszę. Eee. Co? Nie, Sasuke, nie możesz tego zrobić. Słyszałeś, co powiedział Sensei. jego tu nie ma. Zdobędziemy te dzwonki jako drużyna. Głodny i słaby Naruto do niczego nam się nie przyda. Będzie obciążeniem i zagrozi naszej misji. A. Sasuke, na mm. Sakura, mm. o ręty, dzięki. Nie dziękuj, tylko szybko wsuwaj. Ale to jest twoja porcja. E, jestem na diecie i nie jem tyle, co sasukę, więc weź to, Naruto! Ale jak mam wziąć? Nie mogę ruszać rękoma, musisz mnie nakarmić! Co? Pośpiesz się, Kakashi może zaraz wrócić. E, ale tylko ten jeden raz! Jasne? Już nigdy więcej tego nie zrobię! Jasne jak słońce, Sakura! Aż wy! <grymne> Złamaliście zasady. Spotka Was za to kara. Macie ostatnie życzenie? Powiedział pan. Tak. Wiedział pan, że jest nastroje. No i że to właśnie dlatego Sagura i. Nasza trójka stanowi drużynę. Działamy razem. Tak, to prawda. Daliśmy mu jedzenie, bo stanowimy jedność! A... Tak, tak, tak, tak! Kumalski, tak jest! Stanowicie jedność? To wasza wymówka. Zdaliście. Ha? Zdaliście. Nie rozumiem. Jak to zdaliśmy? Jesteście pierwszą drużyną, której się to udało. Inni robili to, co im kazałem i wpadali we wszystkie pułapki. Nie umieli samodzielnie myśleć. Ninja musi umieć zauważyć podstęp. W świecie ninja ci, którzy łamią reguły, są draniami. To prawda. Ale... Ci, którzy porzucają przyjaciół, są jeszcze gorsi. Aha. Yy, yy. Mm -hmm. On jest... no wiecie... równiacha z niego. Ćwiczenia zakończone. Wszyscy zdali. Jutro czeka was pierwsza misja, drużyno siódma. Udało się! Udało się! Kumalski! Jestem ninja! Ninja! Ninja! Pora wracać Tak! Udało się! Wiedziałem, tak! że tak będzie! Zawsze tak jest! Zaczekajcie! A! Zapomnieliście mnie rozwiązać! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięki-montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli January Brunow, Magdalena Krylik, Adam Pluciński, Marcin Przybylski, Janusz Wituk, Tadeusz Borowski. Następnym razem niebezpieczna misja – podróż do Krainy Fal. Zobaczycie mnie jako prawdziwego ninja!